Po pierwsze, chciałbym podziękować Państwu za przyjęcie zaproszenia na tą dzisiejszą konferencję. Tak jak Państwo widzieliście, jest to 17. edycja, także jesteśmy obecni tutaj w tym regionie co roku. Te konferencje odbywają się w różnych częściach regionu północno-wschodniego. Chciałbym też podziękować tym z Państwa, którzy stosowali środki ochrony roślin w ubiegłym sezonie za wykorzystanie ich w programach ochrony. Jestem przekonany głęboko, że jesteście Państwo bardzo zadowoleni z efektów, które uzyskujecie stosując te środki. Natomiast te osoby, które nie miały możliwości stosowania, tym osobom postaramy się przedstawić naszą ofertę w dniu dzisiejszym. Proszę Państwa, jestem przekonany, że większość z Państwa wie, zna historię firmy DuPont. Nie chciałbym jednak w kilku słowach przybliżyć. W lipcu 2016 roku DuPont będzie obchodził 214. rocznicę swojego istnienia. Jest to jedna z dużej istniejących firm na świecie. Duży koncern chemiczny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Wilmington w stanie Delaware. W Polsce jesteśmy obecni 40 lat. W ubiegłym roku, we wrześniu, obchodziliśmy rocznicę 40-lecia. Jest to bardzo dynamiczne 40 lat. Oczywiście te 40 lat, łatwo policzyć, rozpoczęły się w roku 1975. Lata 75-90 to oczywiście jeszcze stary system ekonomiczny, stany socjalistem. W związku z tym ta obecność nie była tak dynamiczna, jak również i portfolio, które oferowaliśmy w tamtym okresie czasu, było relatywnie ubogie. Państwo, część z Państwa albo nawet wszyscy Państwo pamiętacie takie produkty jak Benley, Benzar, być może część z Państwa produkt do zwalczania chwastów w mięcie o nazwie Simba. Ta oferta bardzo dynamicznie się rozszerzyła w momencie, kiedy DuPont wynalazł grupę herbicydów sulfonomocznikowych. To były to była końcówka lat 80. w wymiarze światowym. Natomiast od lat 90., wraz z zmianą systemu ekonomicznego na kapitalizm, ta oferta firmy Dupont bardzo dynamicznie się rozwijała. I nie tylko w zakresie herbicydów sulfonomocznikowych, takich dobrze znanych Państwu produktów jak Glyn, Grand Star, Titus, Safari, ale również pełna gama fungicydów. W tej chwili E, nasza gama fungicydów e, do zwalczania chorób w różnych uprawach jest e, bardzo szeroka, a naszym największym osiągnięciem to powrót do e, upraw e, sadowniczych w ubiegłym roku z preparatem o nazwie FONTELIS e, opartym na substancji aktywnej e, pentiopyla. Także jesteśmy obecni z fungicydami e, w wielu uprawach e, rolnych. E, jak również rozszerzamy naszą ofertę, jeśli chodzi o e, insektycydy. W tej chwili takim naszym przewodnim produktem jest Koragen, ale oczywiście również pracujemy nad nowymi rejestracjami i to przewidywane jest na kilka następnych lat. W wymiarze ogólnoświatowym, co przekłada się na, również na wymiar krajowy, firma DuPont działa w oparciu o trzy megatrendy, które wynikają z faktu, że w roku 2050 według demografów, populacja na kuli ziemskiej przekroczy 9 miliardów ludzi. Te trzy megatrendy to żywność, energia i ochrona. Po prostu trzy proste słowa, natomiast kryje się za nimi bardzo wiele. Żywność, ochrona i energia. W kontekście tych trzech megatrendów firma Dupont w tej chwili, podobnie nie, działa. Firma Dupont w tej chwili działa w takich trzech kolumnach biznesowych, tak to nazywamy. Pierwszy z nich to jest agro i przemysł spożywczy. Czyli tutaj mamy te podstawowe biznesy rolnicze, czyli nasiona. To jest DuPont Pionier oraz środki ochrony roślin, a także dodatki do żywności. To jest biznes, który w naszej, naszej firmie nazywa się zdrowie i żywność. Drugim elementem, który bardzo wiąże się z... Ten pierwszy element jak najbardziej to jest żywność, prawda? Ten drugi element środkowy, to jest e, energia. Przede wszystkim tutaj myślimy o e, zmniejszeniu, e, o zwiększeniu udziału biopaliw e, w wykorzystaniu e, generalnie w gospodarce i przemyśle, czyli biznesy takie jak enzymy biopaliwa i biomateriały. Biomateriały bardzo ciekawe, to jest e, największe osiągnięcie w tej chwili firmy DuPont, e, to jest e, wynalezienie technologii umożliwiającej na wytwarzanie tworzyw sztucznych na bazie kukurydzy, ziarn kukurydzy i z tych tworzyw sztucznych oczywiście wtedy można robić różne rzeczy typu ubrania czy też w innych zastosowaniach, jakie może dać włókno. I trzecia, trzeci element to jest zaawansowane materiały techniczne. Tutaj są dwa elementy w sobie połączone, to jest energia i ochrona te biznesy, które Państwo możecie zobaczyć. Tutaj to ochrona osobista, energia alternatywna, Dupont jest mocno zaangażowany w ogniwa budowy ogniw fotowoltaicznych, jak również elektronika i polimery zaawansowane. Polimery zaawansowane pozwalają na zastępowanie w bardzo szerokim stopniu elementów metalowych, elementami plastikowymi w konstrukcji samochodów oraz innych maszyn, dzięki czemu Ciężar tych maszyn się zmniejsza, w związku z czym jest mniejsze zapotrzebowanie na, na paliwo i w związku z tym duże ekonomiczne oszczędności. Tak wygląda firma DuPont w chwili obecnej. Natomiast elementem nieodłącznym są zmiany. Państwo wiecie, że zmiany są elementem nieodłącznym dnia codziennego. Zmiany również dotyczą biznesu i te zmiany pojawiają się w coraz szybszych cyklach. Bardzo dobrym przykładem jest firma Dupont, która zaistniała w roku 1802 i przez praktycznie 100 lat zajmowała się wytwarzaniem jednego produktu, a mianowicie prochu strzelniczego. W 1903 roku utworzono pierwsze laboratorium doświadczalne w firmie Dupont, i następnie w latach 1930-1980 nastąpił bardzo dynamiczny rozwój um, wynalazczy, że tak powiem. I wtedy właśnie odkryto te substancje, te związki, które pozwoliły nam na skomercjalizowanie takich, takich produktów jak na pewno Państwo znacie nylon, jak pewno mniej troszeczkę, ale też być może kevlar do ochrony osobistej, nomex, który jest stosowany bardzo powszechnie w tej chwili przez strażaków, ponieważ jest płótnem niepalny. Te zmiany były bardzo dynamiczne, te zmiany również do, dotyczyły pewnych e, zmian e, własnościowych. I tak jak Państwo widzicie, e, miała miejsce duża integracja z firmą Konoko. To były lata 90. Przemysł e, wydobywczy i przetwórczy ropy naftowej. E, ta integracja z firmą Konoko trwała 10 lat. Pod koniec lat 90. firma Konoko została sprzedana. Kolejnym elementem, który wpłynął istotnie na strukturę firmy DuPont, to, był, to było kupienie 100% akcji firmy Pioneer i utworzenie biznesu DuPont Pioneer, czyli lidera, jeśli chodzi o biznes na nasienny. Państwo doskonale znacie obecność firmy Pioneer, na pewno w Polsce, ale również i w wymiarze europejskim i światowym. Lider, jeśli chodzi o herbicydy, jeśli chodzi o hybrydy do kukurydzy, ale również bardzo intensywnie obecny w soi i rzepaku. Firma Pioneer jest w tej chwili z nami. Natomiast w ubiegłym roku, roku 2015 nastąpiło wydzielenie pewnej grupy biznesów pod nazwą firmy Hemurs i to miało miejsce w lipcu ubiegłego roku. To były biznesy, które dotyczyły przede wszystkim fluoroproduktów, jak również i pieli Jakby te dwa biznesy, które pod nazwą firmy Chemur zostały wydzielone, nie wpisywały się w tę strategię, o której wcześniej mówiłem, żywność, energia i ochrona. I oczywiście to, co jest w tej chwili najnowszą rzeczą, to jest sprawa, która została ogłoszona 11 grudnia, a mianowicie połączenie firmy DuPont z firmą Dow. To jest coś, co jest dużą rzeczą, ponieważ zarówno firma DuPont, jak i firma Dow są to duże koncerny w wymiarze nie tylko amerykańskim, ale również ogólnoświatowym. Jak to będzie przebiegać? A mianowicie w tym roku, w drugiej połowie tego roku oczekujemy utworzenia nowej firmy, w wymiarze ogólnoświatowym, która nazywać się będzie Dow DuPont. E, nazwa może trochę taka, e, nie, nie, nie najbardziej szczęśliwa, no ale wynikająca z połączenia e, nazwy dwóch firm, e, Dow i DuPont. To będzie ten pierwszy krok, który jest krokiem przejściowym, natomiast bardzo istotny będzie ten krok drugi, a mianowicie utworzenie trzech niezależnych obecnych na giełdzie czyli e, firm, które będą własnością publiczną, trzech niezależnych firm, e, które zajmować się będą specyficznymi biznesami. Pierwsza z tych firm, to będzie firma e, Agriculture, czyli skupiająca w sobie biznes środków ochrony roślin i nasion, obu firm, czyli firmy DuPont i firmy e, Dow, e, Bazując na sprzedaży roku 2015, wartość tego biznesu, połączonych biznesów nasiennych i środków ochrony roślin to 19 miliardów e, dolarów. E, to będzie ta pierwsza firma. Następna firma to będą tak zwane e, materiały e, specjalne i tutaj przede wszystkim e, wchodzić będą e, produkty pochodzące z firmy e, DAO, ale również i tworzywa sztuczne o tych, których wcześniej wspomniałem, z firmy DuPont. Szacowana wartość na bazie roku 2015 to 51 miliardów obrotu. I trzecia firma, która będzie utworzona, to firma, która zajmować się będzie specjalnymi produktami, specjalnymi biznesami, zarówno z firmy DuPont, jak i z firmy DAO. Niemniej jednak większość tych produktów w tej trzeciej firmie pochodzić będzie z firmy DuPont. I szacowany obrót na bazie roku 2015 to jest 13 miliardów dolarów. Także co nas czeka w najbliższej przyszłości? Mianowicie nowy dupont. Ten segment, który oparty będzie na środkach ochrony roślin i nasionach z obu firm, ten segment w dalszym ciągu będzie nosił nazwę DuPont. Oczywiście będzie to nowy DuPont, ponieważ będzie to biznes wyłącznie skupiony na aspektach rolniczych. Jeśli chodzi o ten biznes, ten środkowy, ten nazywać się będzie Dał, natomiast trzeci otrzyma jakąś nową, specyficzną, zupełnie nową nazwę i tak jak pozostałe dwie firmy, ta trzecia również będzie notowana na giełdzie. Oczywiście jest to wydarzenie przełomowe, ponieważ e, te, ponad 200 lat e, dynamicznego rozwoju w różnych kierunkach firmy Dupont w tej chwili będzie sfokusowane do zagadnień czysto rolniczych, a mianowicie dalszego rozwoju biznesu nasiennego oraz środków ochrony roślin. To daje nam, e, jak i Państwu, gwarancję, że DuPont w dalszym ciągu będzie istniał, funkcjonował, natomiast oferta tej firmy DuPont, tej, tej nowej firmy DuPont, będzie zdecydowanie bogatsza. Zdecydowanie bogatsza, ponieważ nastąpi połączenie e, oferty środków ochrony roślin, czyli ta oferta e, będzie na pewno w, w granicach 50 produktów, e, jak również e, połączenie biznesów nasiennych e, z dominacją firmy e, biznesu DuPont Pioneer, z tego względu, że ten biznes nasienny firmy dał jest bardzo niewielki. Ale oczywiście to nie tylko kwestia wielkości portfolio, co jest najistotniejsze, to jest również z nakładów finansowych na dalsze badania i rozwój. Świat idzie do przodu dynamika pojawiania się, występowania chorób szkodników, kwestia odporności chwastu zmuszają wszystkich do jeszcze bardziej intensywnych nakładów na badanie i rozwój. To połączenie gwarantuje, że te nakłady będą sfokusowane na tego typu działania. Proszę Państwa, to jest pokazane, jak będzie wyglądać rynek w wymiarze ogólnoświatowym po połączeniu, a czy może, za, zanim powiem o połączeniu, jest to dzisiejsza sytuacja na rynku światowym, mianowicie DuPont na miejscu w tej chwili e, czwartym. E, po połączeniu biznesu Nasiednego ze środkami ochrony roślin i firma DAO z obrotem 11,7. W sumie e, po połączeniu, po powstaniu e, nowego DuPonta e, ta, ta firma stanie się liderem rynku nasion i środków ochrony roślin. E, chciałbym też zwrócić uwagę na, na bardzo równe zbalansowanie pomiędzy biznesem nasiennym i środkami ochrony roślin w tym nowym dyponcie. De facto to jest 50% biznes nasienny i 50% środki ochrony roślin. A więc to też daje nam e, gwarancję, że e, środki finansowe na rozwój, zarówno nasiennych, e, spraw związanych z, nasieni, z nasionami, jak również środkami ochrony roślin, będzie bardzo zbalansowany. E, widzimy tutaj również inne firmy, e, więc e, przyszłościowo e, nowy DuPont to lider rynku, następnie Monsanto z bardzo dużym udziałem, jeśli chodzi o biznes nasienny, Syngenta e, i pozostałe, e, pozostałe firmy. Także e, zakłada, założenia są takie, że e, w roku 2016, pod koniec roku 2016 powstanie e, Dow DuPont. Natomiast w, lat, w czasie e, mniej więcej 18 do 24 miesięcy, czyli e, w ciągu roku 2017, najpóźniej w e, 2018 zostaną wydzielone te trzy niezależnie, niezależne e, firmy. Czyli nowy DuPont, nowy Dow i trzecia firma Nazwy tej firmy jeszcze nie wiemy, ale to będzie zupełnie odrębna e, nazwa. Proszę Państwa, w tej chwili rozpoczęły się już działania i na czele tego nowego DuPonta stoi e, Jim Collins, który od e, 30 lat pracuje w firmie DuPont, z czego 25 lat przepracował w, w dziale w biznesie środków ochrony roślin. Także zna te zagadnienia, e, pełnił różne funkcje w wymiarze globalnym, Ostatnie pięć lat zajmował się bio, bio, bio, tym biznesem bio, czyli to wszystko, co nowe i bardzo obiecujące. Teraz w sytuacji tworzenia nowego dyponta Jim Collins staje na czele zespołu integracyjnego i w tej chwili rozpoczynają się działania pod jego przywództwem. Bardzo charyzmatyczny człowiek, który natabene był w Warszawie we wrześniu, kiedy obchodziliśmy 40-lecie obecności firmy DuPont w Polsce. Także wszyscy wszyscy byli zachwyceni dynamiką jego wypowiedzi i takim wizjonerstwem w jego przesłania. Także jesteśmy przekonani, że pod przywództwem Jim'a, często nazywany go też Jimco, ponieważ Jim Collins, więc dla rozróżnienia, bo jeszcze był w firmie. Jim Borel, który był jeszcze wyżej, ponad jeden szczebel ponad Jimem Collinsem, także często nazywany Jim Collins był Jimko dla odróżnienia. Bardzo fantastyczna osobowość, jestem przekonany, że będzie wspaniałym liderem w wymiarze światowym firmy DuPont, nowej firmy DuPont. Państwa na tym chciałbym zakończyć, przybliżając e, sytuację dnia dzisiejszego oraz perspektywy roku 2017 i 2018. E, życzyć chciałbym Państwu udanego roku 2016, e, może zabrzmi to trochę przewrotnie, ale jak najmniej problemów z fastami, chorobami i szkodnikami, natomiast jak najwyższych e, zbiorów i plonów, które to zbiory i plony będziecie Państwo mogli sprzedać w dobrych, jak najlepszych cenach. Tego Państwu życzę i oczywiście zapraszam do aktywnego udziału w naszej dzisiejszej konferencji, gdzie postaramy się przekazać Państwu wiele nowości na temat naszej oferty na rok 2016. Dziękuję serdecznie.